to your son. Jest wielki dzień, więc trzeba się wzmocnić hmm. sasuke i sakura przyjaciele, czy wrogowie? Ha <śpiewanie> Dorę NARUTO! Eee, Co ty wyrabiasz? Kono Hamaru. Nie się obroniłeś. Dlatego szanujecie Cię jako rywala. Uch. Przecież ja nic nie zrobiłem. Dobra, stawaj do walki ze mną. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczęcie roku? No tak, od dzisiaj jestem ninja. Kumalski? Uh. <śmiech> Sakura, chyba powinnaś już iść Tak, wiem, mamo, już wychodzę Rady, przestań mnie traktować jak dziecko, jestem prawie dorosła Super, nie jestem już małą uczennicą akademii Jestem Sakura Haru Zostałam ninja! Do zobaczenia! Dzień dobry, Sakura. Dzień dobry, Ino. Więc jednak zdałaś egzamin, co za niespodzianka. Nie wracajmy do przeszłości, dobrze? Obie jesteśmy ninja, pogódź się z tym. Już nigdy z tobą nie przegram. Okay. A ty czego tu szukasz, Naruto? Zjeżdżaj stąd, tu mogą być ci, którzy zdali egzamin. Co ty powiesz, widzisz to? Otwórz oczy Shikamaru, To regulaminowa opaska. Będziemy razem trenować i co ty na to? <grystanie> Gdybyś nie zauważył, wyglądam w niej tak, jakby została zrobiona specjalnie dla mnie. <grystanie> Naruto, jednak zdałeś. Tak się cieszę. <grystanie> Ja, ja pierwsza. pierwsza! Znowu wygrałam, Sakura. Jesteś śmieszna. Zostawiłam cię w tyle. Mój palec był co najmniej pół centymetra z przodu. Sama jesteś śmieszna. Sakura... Uśmiecha się do mnie. Chyba jej się podobam w tej opasce. Cześć, Sakura, co słychać? Spadaj! E, e, dzień dobry, Sasuke. Mogę się do ciebie przysiąść? Zjeżdżaj stąd! Ja będę siedzieć obok Sasuke. Ja byłam pierwsza. Ale ja weszłam do klasy przed tobą. Wszyscy to widzieli. Akurat. Tak się składa, że ja przyszłam przed wami obiema. O nie, to ja, pierwsza. Pierwsza. Pierwsza. Ja, ja byłam pierwsza! Żenada. Ta. Najbardziej obiecujący student Sasuke Uchiha, czy to ten? Tak, to on. Jest ostatnim potomkiem rodu Uchiha. To prawda. Hmm. Naruto Uzumaki. ha? Huh? Naruto! Przestań się gapić na Sasuke! Sakura ma bzika na jego punkcie. Ciągle tylko Sasuke i Sasuke. Co ten gość w sobie ma? przedstawienie wybacz, nie chciałem. Co jest? No. Ee... Rany, co za skandal! To ja miałam pierwsza pocałować tatuchen Naruto mi za to zapłaci nie daruję! Pożałujesz Naruto! Ale Hopciak! Naruto Ej, zaraz, to było niechcące Już po tobie Chwilonia. Naruto jak zwykle wpakował się w jakieś tarapaty Od dziś jesteście ninja Droga, która was tu przywiodła była długa i trudna To jednak nic w porównaniu z tym, co was czeka Na razie jesteście geninami Ninja pierwszego stopnia Zostaniecie podzieleni na osobowe drużyny Każdą z nich będzie się opiekował Jonin, doświadczony ninja E? e? O? o? osobowe drużyny? drużyny? Ciekawa jestem, kto będzie w drużynie razem z Sasuke Ja też Kto? Ja będę w drużynie Sasukę odczep się od niego! Ach, trzyosobowa drużyna Niepotrzebny balast Chcę być Sakurą i... No, nieważne z kim, byleby to nie był Sasuke. Chcemy, żeby w każdej drużynie panowała równowaga sił i umiejętności. Teraz ogłoszę składy. Drużyna siódma. Naruto Uzumaki. Aha. Sakura Haruno. I Sasuke ucicha, tak! O nie, nie będę w drużynie Naruto. O. Teraz drużyna ósma: Hinata Hyuga. Tak jest, Kiba Inuzuka, <śmiech> Shino Aburame. <śmiech> Gadaj, kogo przekupiłaś? Wdziwa miłość pokona wszystko! Nie rozumiem, co wy wszystkie w nim widzicie. Jest całkiem zwyczajny. Przejrzyj wreszcie na oczy Shikamaru. Nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem, bo nie jestem dziewczyną. Ach, ale z ciebie egocentryk. Jesteś zazdrosny. Nie chciałabym być w twojej drużynie. Drużyna dziesiąta. Ino Yamanaka, Shimaru Nara, o, Zdawało mi się, czy mówiłaś coś o mojej drużynie? I... Choji Akimichi Ach, Tylko nie tłościa! To już wszystko I Iruka Sensei Czemu taki wielki ninja jak ja musi być w drużynie z takim zerem jak Sasuke? Hmm. Sasuke miał najlepsze oceny ze wszystkich w klasie za to ty, najsłabsze. Dla zachowania równowagi połączyliśmy najlepszych i najgorszych uczniów. Dobrze ci radzę, nie wchodź mi w drogę. Cienia się. Ej, co powiedziałeś? Głuchy jesteś? Przestań się wygłupiać, Naruto, siadaj! <kli Kästni> po obiedzie spotkacie się ze swoimi nauczycielami, a teraz jesteście wolni. Sasukę, gdzie jesteś? Dlaczego tak szybko uciekł z klasy? Myślałam, że skoro jesteśmy w jednej drużynie, to zjemy razem obiad i lepiej się poznamy. Ej, Sakura! Skoro jesteśmy w jednej drużynie, to zjedzmy razem obiad i lepiej się poznajmy. Ja miałabym jeść z tobą? Wybij to sobie z głowy, głupku. Jesteśmy w tej samej drużynie, więc... Naruto, wkurzasz mnie. Sasuke! Gdzie jesteś? Ale... E, e... Co za pech! Trafiłem do tej samej drużyny co Sakura i on też musi w niej być. Muszę wymyślić sprytny sposób... A Już wiem! Dobra, jesteśmy w jednej drużynie, więc musicie słuchać moich rozkazów. Zrozumiano? Tak, tak. Jasne, bo jeśli się sprzeciwimy, wpadnie w histerię. Rozkaż mi, żebym rozpalił grilla i no. Rety! Hm? Naruto? Hm? Naruto, przymknij się! Naruto, Jeśli coś mu się stanie, będziesz moim śmiertelnym wrogiem. A... co, co się stało? Cieniaz! Puścił Naruto lanie i nawet się nie spoczył. A co myślałeś? Że Naruto A... ma z moim sasukę jakiekolwiek szanse? Nie, żeby mi się śpieszyło czy coś. W końcu będę w drużynie z Sasuke bardzo długo. Ale... Jak mogłam sądzić, że mu się spodobam? Jestem brzydka i mała. Za to czoło mam wielkie. Dlaczego urodziłam się z takim czołem? O. O. O. O. Sasuke! On patrzy... na mnie! Ach, te jego oczy... Sakura, twoje czoło jest takie śliczne i duże. Mam ochotę je pocałować. Jest na nim mnóstwo miejsca. Nie oszukuj się, Sakura. To tylko marzenie, a marzenia się nie spełniają. Sakura, twoje czoło jest takie śliczne i duże. <śmiech> Mam ochotę je pocałować. Sury! Sury! Tak jest! Udało się! Marzenia jednak się spełniają! Żartowałem. Taką głupotę wymyśliłby tylko Naruto. Chcę o coś zapytać. No? Naruto, co o nim myślisz? Przyczepił się i ciągle złośliwie wchodzi mi w drogę. Bawi go to, że mnie denerwuje i przeszkadza. Naruto niczego nie rozumie i nic o mnie nie wie. Jest wkurzający. Zależy mi na tym, żebyś ty mnie lubił Sasuke. To wszystko. Naprawdę chcesz, żebym cię lubił? Tak, bardzo tego chcę. Wszystko bym za to dała. Straciłem czujność. Nie mógł zrobić najprostszej replikacji. Kto by pomyślał, że połączy transformację Jutsu z cienistym klon Jutsu? To prawda. Bardzo tego chcę. Nareszcie wiem, dlaczego tak lubię sakurę. Wreszcie to zrozumiałem. <trym zrania> <trym zrania> Mój żołądek! Dlaczego teraz? <trym zrania> co się stało? Zaraz wracam! Nie wiedziałam, że Sasuke jest taki nieśmiały. Może potrzebuje więcej czasu? Niewiele brakowało. Przez niestrawność niemal straciłem kontrolę nad Jutsu. Dlaczego to musiało się stać, akurat kiedy ona... Myśli, że jestem wkurzający. Powtórzyła to trzy razy. Zmieniam się w sasukę, podchodzę do Sakur, a ona mówi coś takiego? Już wiem, co powinienem zrobić. Udam, że sasukę jest palantem. Znienawidzi go bardziej niż mnie. <śmiech> Sasuke, wróciłeś! No nie wstydź się już, łobuziaku. Jesteś gotowy? No wiesz, psychicznie Bo ja tak, nie mogę się doczekać Ej, dokąd idziesz? Gdzie Naruto? Och, przestań, znowu próbujesz zmienić temat Zapomnij o Naruto, nie przejmuj się nim Wiesz czemu jest taki wkurzający? Bo źle go wychowano Nie ma rodziców, którzy by go nauczyli, co jest dobre, a co złe Pomyśl tylko, on robi wszystko, na co ma ochotę Gdybym ja się tak zachowywała, byłoby po mnie. Rodzice by się wkurzyli i miałabym przechlapane. Dlatego się pilnuję. On nie ma rodziców, no i sam widzisz. Jest samolubny, złośliwy. To odludek. Odludek? Samotny? Ha? Nie chodzi o czepiających się rodziców. Nie wiesz, co znaczy być samotnym. Ale dlaczego mi to mówisz? Bo jesteś wkurzająca. To jest naprawdę świetny plan. Więc dlaczego ja tu jeszcze siedzę? Ech, muszę się pospieszyć, oby Sakura jeszcze tam była. Ech, ech, ech, ech, ech. Sasuke, co ty tu robisz? Jak się uwolniłeś? Techniką swobodzenia. Nie znasz? To takie proste jutsu. Ech... Czemu to zrobiłeś? Zmieniłeś się we mnie? Po prostu chciałem wypróbować na tobie moje nowe jutsu! Ach, chcesz to zrobić jeszcze raz? Teraz zobaczysz, co naprawdę potrafię! Zaraz będzie po tobie! Będziesz musiał przyznać, że jestem najlepszy! Broń się, Sasuke! No, to, to samo. samo! Mój żołądek! O, żołądek. Muszę, do, Muszę do toalety! Szybko, szybko! Puśćcie mnie! Puśćcie mnie! Kurze tam, cześć, muszę tam kumarski, wejść! Kurze To pilne! To pilne! Zna Zna ja, to wierzy, ja pierwszy! Ja pierwszy! Ja pierwszy! Ja pierwszy! Ja bierze! Ja ja Jestem wkurzająca? Tak powiedział. Teraz rozumiem, jak musi się czuć Naruto. Źle go potraktowałam. Od tej chwili będę dla niego miła. <tos> Coś mi zaszkodziło. O, oh, Naruto. Uśmiech, <grystanie> uśmiech! Ej, Naruto, może pójdziemy razem do klasy? Naprawdę to powiedziała? Nigdy się tak do mnie nie uśmiechała. Pewnie Sasukę się w nią zmienił, żeby mi dopiec. Chcesz mnie nabrać, cwaniaku? Nie uda ci się! <grystanie> Nie Głupi Naruto! Więc to tutaj mieszka Naruto. Tak, będzie w twojej drużynie razem z Sakurą i Sasukę z klanu Uchiha. Życzę ci powodzenia. To mleko od bardzo dawna jest przeterminowane. Wystarczyłby jeden łyk, żeby spędzić cały dzień w toalecie. Z tym dzieciakiem będą problemy. Czy ja spędzę tu resztę życia? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Tania. dialogi Joanna Kuryłko. dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w zieli. Magdalena Krywik, Adam Pluciński, Kinga Tabor, Marcin Przybylski, Janusz Wituch, Łukasz Lewandowski, Tadeusz Borowski i inni. To ten sam sensei i kakasi, którego poznaliśmy wczoraj? Ten, który spóźnił się na lekcji i którego tak łatwo nabrałem? <śmiech> niemożliwe! Następnym razem zdajesz, albo nie, próba przetrwania. Nie przegapcie mojego wielkiego zwycięstwa!